Hodowla roślin z molice ma bardzo dużo, ponad 40 odmian kukurydzy w rejestrze. Proszę powiedzieć, jakie trendy, jakie kierunki, jakie wyzwania w zmieniających się warunkach, bo przecież nowe szkodniki i przede wszystkim w zmieniającym się klimacie, bo przecież w tym roku znów drastyczna susza. Mamy bardzo dużo odmian zarejestrowanych, ale na tym niestety hodowla się nie zakończy, ponieważ ciągle nowe wyzwania stawiane są hodowli poprzez producentów. Jak i poprzez klimat i warunki pogodowe. A hodowla musi to wszystko wyprzedzać, przewidzieć te warunki i być o kilka lat do przodu w stosunku do tych zmieniających się warunków klimatycznych, również w Polsce. Już kilka lat temu przewidywaliśmy, że klimat się będzie ocieplał i my musimy rozpocząć hodowlę odmian, które będą nieodporne na suszę, tylko bardziej tolerancyjne które potrzebują w, dane, w danym okresie przy tych jednostkach wyższych jednostkach cieplnych mniejsze ilość wody określoną do transpiracji. W tych roślinach w aparatach szparkowych zmienia się, zmienia się ich system. Wcześniej się muszą, muszą rośliny reagować na temperaturę. Przy niższych temperaturach już się te aparaty szparkowe zamykać, żeby transpiracja w tym okresie nie następowała. I Mamy już pierwsze efekty, na przykład jednym z pierwszych już odmian, które jest tu przy prezentacji polowej profesor Adamczyk wymienił odmiana Rosomak. Kilka lat temu już byłem na prezentacji takiej poprzez firmę Agropoliki, gdzie spośród co najmniej 30 odmian różnych firm była również i ta odmiana i, i te większość odmian wisianych na tych prezentacjach po prostu nie wykształciło w ogóle Kolbi, a ta odmiana sobie poradziła. Nie to, że miała dorodną dużą kolbę, skróciła e, tą kolbę, ale po prostu ta kolba e, była i kiszonka z tej e, odmiany zrobiona w tym e, warunkach akurat e, klimatycznych miała nieco mniejszą wartość pokarmową, ale, ale akceptowalną dla e, zwierząt przeżywających. To jest jeden z czynników, to jest zmieniający się klimat i niedobory wody. Drugim czynnikiem jest to, że zimy są coraz krótsze, wiosna rozpoczyna się, jak można powiedzieć wcześniej, ale niestety rolnik poprzez to nie może tak wcześniej zasiać, ponieważ nasz klimat jest umiarkowany i po bardzo ciepłym na przykład końcu marca, e, początkowej fazie kwietnia, przychodzi koniec kwietnia, początek maja z przymrozkami, się, nawet z przymrozkami. I musimy tutaj też e, odmiany, te siewki roślin muszą e, być odporne na te niskie temperatury. E, gron naszych odmian e, charakteryzuje się dobrą właśnie energią początkową wzrostu i właśnie i właśnie odpornością na te przymrozki wiosenne. To jest drugi mankament. Wydłuża się okres wegetacji roślin. Będziemy po prostu w naszych warunkach potrzebowali odmian nieco późniejszych, które, które będą zbierane w późniejszych okresach jesieni. Hodowla idzie w tym kierunku, żeby rolnikowi zaoferować odmiany nieco późniejsze. Jeszcze i jeszcze jeden kierunek, do tej pory w klimacie umiarkowanym najlepiej sprawdzały się odmiany typu o ziarnie, typu semi, flint, semi dent. Jest to krzyżówka formy dent razy ojciec flintowi i one w umiarkowanych klimatach były przede wszystkim użyteczne. W tej chwili przy takim bardzo ciepłych, Okresach lata i jesieni bardzo przydatne będą w formie czysto szkliste, które po prostu przy temperaturach jeśli ziarno się nalewa, to potem włącza się tak zwane turbo dojrzewanie. One do pewnego momentu dojrzewają do, do, do, do zawartości wody 30 czy tam 25 normalnie, a potem gdy inne typy kukurydzy typu ziarno semi, dense, semi, flint już się zwalniają cykl oddawania wody, gdy jesień nie jest ciepła nawet, to te formy bardzo przyspieszają i tak jak w roku poprzednim potrafili oddać tyle wody, że zawartość w ziarnie była w granicach nawet 17-18%. I w tej chwili też już mamy eksperymentalne takie pierwsze krzyżówki robimy, które pójdą w tym kierunku użytkowania. Bardzo duży nacisk też stawiamy na odmiany kiszonkowe, bo wiadomo, w Polsce ponad 50% albo około 50% kukurydzy uprawia się na kiszonkę. I tu potrzebne są odmiany eee, o zawartości wysokiej, plonu suchej masy z hektara, a jednocześnie, żeby ten udział procentowy kolb, czyli skrobi ziarna, był bardzo wysoki i jeszcze, żeby ta skrobia była bardzo strawna. i Zawartość włókna w tych łodigach była w miarę niska. Już zarejestrowane dwie odmiany w ubiegłym roku SM Borina i SM Podole, należą do odmian, które wirostowość jest bardzo wysoka. ton ogólny suchej masy sektara jest wysoki. I jednocześnie jest połączona ta cecha włączona, która daje bardzo dobrą sprawność. Wykazały to wyniki przy rejestracji robione przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Kukurydza jest wprawdzie bardzo ciepłolubna. Ale my mimo wszystko siejemy odmiany, które są przeznaczone dla naszej szerokości geograficznej, a nie odmiany tropikalne. Czy w związku z tym, że w takich gorących okresach jak mamy tego roku od początku czerwca do końca sierpnia z temperaturami ponad normatywnymi, o kilka nawet stopni od średniej wieloletniej, czy to nie zagraża przede wszystkim zdrowotności tej kukurydzy, bo łatwo przewidzieć, że zaraz nad glebą temperatura spokojnie może sięgać 50 czy 60 no moim zdaniem kukurydza te e, temperatury wykorzystuje, tylko z drugiej strony musimy uważać nie zawsze te odmiany tropikalne, które się jebi, e, mimo że nasz klimat się ociepla, zdarzają się lata jak przed dwoma laty, bardzo ekstremalnie. I coś wtedy, rolnik po prostu e, pozostaje bez paszy. Bez ziarna kukurydza nie nadaje się do zbioru. No niestety nie powinniśmy sobie pozwolić na takie ryzyko narażania rolników. Niech ta kukurydza będzie jak to minimalnie mniejszy plon, ale zawsze bez ryzyka, zawsze wiernie plonowała. No i super.